Chani, chani, przejdzie. chani, chani, chani, chani, Chodzi o to, że. człowiek, kiedyś Wam o tym powiedziałem, nawraca się na jakimś elemencie Chrystusa. Wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy wrócili <śmiech> się przez to, że On umarł za nasze grzechy, że On wstał z martwych. Uznaliśmy Go za Pana. Ale to nie oznacza, że wszyscy w taki sam sposób spotkaliśmy Jezusa. Tak jak Gada powiedziała, mamy różne świadectwa, różne spotkania z Bogiem. Nie ma takiego drugiego jak Twoje, bo nikt nie spotkał takiego Jezusa jak Ty. Nikt tak nie spotkał Amen. Jezusa. Musisz też wiedzieć, że to jak Ty spotkałeś Jezusa jest tak szczególne, że Bóg chce tego używać do tego, aby ktoś inny, podobny do siebie w jakimś sensie, choć może z zewnątrz, tylko nie do końca, Mógł z tego skorzystać. Twoje świadectwo jest święte. Twoje świadectwo posiada ogromny potencjał. Na różnych fragmentach Chrystusa, gdzie się nawracali, ja się nawróciłem na mądrość. Może to nie widać obecnie. Ale ja... Ale ja się naprawdę nawróciłem na mądrość. W ogóle w świecie będąc, <grym> uważałem, że jestem mądry. Tak myślałem. Potem, jak spotkałem Jezusa, to doszedłem do wniosku, że jestem głupi. Że całe moje dotychczasowe życie, wszystkie moje poglądy, które posiadałem, są dnem kompletnym. Kompletnym dnem. W ogóle wiecie, że jak się nawraca, to się nawraca nie tylko ze zła, tylko również z dobra, które robił w życiu. W ogóle. Myślicie, że dobro, to co? To dobrze, dobro. Dobro to nic. Sokrates był dobry. Dobry? No, dobry. No Sokrates był niedobry. Kto no się filozofią interesuje? Nikt. Ale ja. Sokrates był dobry. Bardzo dobry tylko gej. <gaj> Widzisz, czytał gej Sokratesa. W szkołach teologicznych porównują Sokratesa do Chrystusa, wiecie? Naprawdę. Mówią, że też taki był dobry. Rozumiesz? Jak Jezus Chrystus. Tylko, że był gej. Można być dobrym gejem. Pytanie moje. Czy gej? Pójdzie do nieba, jak jest gejem? Nie, nie. Musi się Musi, przyjść do, przyjść do <grym> Musi przyjść do Jezusa. Amen. I co mu zrobi Jezus? Wolnie. Zrobi z Niego normalnego faceta. Amen. Rozumiesz? On może od razu rano nie zawoła, że chce kobietę. <grym> Ale każdy ma swój proces uświęcenia. Amen. Okej, okay, też. W związku z tym... W związku z tym mądrość dotknęła mnie bardzo, bo zobaczyłem, że ona jest czymś zupełnie innym niż to, co do tej pory uważałem za mądrość. Ja uważałem, że mądrość to jest posiadanie wiedzy jakiejś, która jest ogólnie dostępną wiedzą, a następnie używanie tej wiedzy do osiągnięcia swoich celów. I tak też robiłem i to nazywałem mądrością, ale to nie jest mądrość. To jest przyjaciele ma mi pół lat nie mądrość, manipulacja. Ludzie na świecie kształcą się, stają się coraz bardziej elokwentni, ale w jakim celu? Aby działać coraz bardziej jak grabie. Znacie instrukcję obsługi grabie. Działają jak do siebie to najbardziej egocentryczne narzędzie. Zauważyliście? Tak jest. W przeciwieństwie do spychacza. Spychacz działa do zewnątrz. W świecie się jest jak grabie. Jak się narodzić z Bożego Ducha, zaczynasz być jak spychacz. Rozumiesz? Jak spychacz. To jest mądrość. Jesteś spychaczem. Miłość nie szuka swego. To szczyt mądrości. Miłość nie szuka swego. W świecie ludzie mówią, że kochają. I mówią: że jesteśmy mądrzy i kochamy. Prawda jest taka, że. To nie jest mądrość Boża. Tak naprawdę Ty nie kochasz, tylko Ty chcesz być kochany, bo się jak grabie. Musisz tak działać we wszystkim. Zbierasz informacje, zbierasz różne rzeczy jak działać lepiej jak grabie, również w miłości. Jesteś ojcem grabiami, matką grabiami, Rozumiesz? Zawsze jesteś grabiany. Twoja tożsamość to grabi. Dopiero po nawróceniu przestajesz być grabiami. I Duch Święty zaczyna pokazywać nam prawdziwą mądrość. To jest prawdziwa mądrość. Ona jest dziwna. Jezus w ogóle był dziwny. Zauważyliście to? Jezus był bardzo dziwną osobą. On się w ogóle inaczej zachowywał niż oni. Oni na przykład mieli wspaniałą religijną imprezę w synagodze w Wielką Sobotę, sobotę Palmową. Tak się to później nazywało. A co zrobił Jezus? Powiedział do swoich chłopaków tak. Pójdziecie tam, przyprowadzicie na niego osła. Co tam stoi? Odwiążecie go, powiecie, że ja go potrzebuję. To już w ogóle był cud, że ich nie zlali za tego osła, To tak wiecie, że to było wbrew prawu. Przecież nie wolno było odwiązać osła przywiązanego przy gospodarstwie? To jest kradzież. Co mówi o prawo z synaju? Tak. I kradzież. A oni zabrali tylko osła, przecież nie Pan potrzebuje go. tak? I oni przyprowadzili mu tego osła i Jezus wsiadł na osła i wjechał na ośle do Jerozolimy podczas wielkiego święta. Rozumiesz? Jezus był inny, On był inny, inny, inny, inny w ogóle. To nie było mądre według mądrości tego świata. I ja chcę Tobie powiedzieć że bardzo ważną rzecz. Od kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, posiadasz absolutnie wszelkie możliwości, aby wyjść z mentalności, którą świat Ci zaproponował i przedstawił jako mądrość. Bóg chce, żebyśmy byli mądrzy na Jego sposób. I to jest dostępne dla każdego z nas. Dla każdego z nas. Dlatego też jesteśmy mędrcami, powołani na mędrców. Na mędrców to do nas ten świat ma przychodzić i szukać u nas rozwiązań. Bo my te rozwiązania posiadamy, ale żeby chrześcijanin był w stanie usługiwać w Bożej mądrości, to przede wszystkim musisz mieć świadomość, co to jest ta mądrość i gdzie ona się w nim znajduje. To nie są umiejętności nabyte w tym świecie przyjaciele, to nie jest ta mądrość. Te wszystkie umiejętności one mogą być, one nie będą Ci przeszkadzały, o ile zostaną zaprzęgnięte do powozu, w którym siedzi Boży Duch. Rozumiesz mnie? Zaprzęgnięte. Wszystkie Twoje zdolności, Twoje studia, Twoje doświadczenie z ludźmi, z systemami, ono musi być zaprzęgnięte. Jak ono nie będzie zaprzęgnięte, ono jest bezużyteczne. Rozumiesz, co mówię? Żadne Twoje doświadczenie, nie będzie użyteczne, jeżeli nie będzie zaprzęgnięte do poszego rydwanu, do Bożego powozu, jeżeli nie wejdzie w służbę Ducha, to trzeba pokory w tym wszystkim nabrać. Do ludzi się mówi słowo, oczywiście ludzie chrześcijanie nie zaprzeszają. Nie ma problemu bracie, nie ma problemu pastorze, no problem Artur. Tylko, że mają swoje zdanie, swoją mądrość. Przecież ja wiem, bo ja to przeżyłem, bo ja tego doświadczyłem. Nie jest to ważne, czy Ty czegoś doświadczyłeś, czy coś przeżyłeś. To jest w ogóle nieważne. Słowo Boże mówi tak, zapominając o tym co? Za mną. Tak? Co robiąc? Zapominając zapominając o tym, co za mną. Tak? Zapominając. Święta Aronezja. Ludzie mówią do mnie, ty mordercą, Zapiłeś człowieka. Nawet coś ci się przewidział. Siedziałeś za morderstwo. Tak, mówię. Ale to było w poprzednim życiu. W poprzednim wcieleniu. To, to jest reinkarnacja. Ty. Dopiero teraz to zobaczymy. Miałem poprzednie wcielenie. W poprzednim wcieleniu byłem mordercą, dilerem narkotyków, dypilem. No właśnie. Takie numer. To nie wiem. To Nowe Narodzenie. Nowe Narodzenie. Amen. Nowe Narodzenie. Tamten człowiek umarł. Tamten człowiek zniknął. Nie jesteś starym człowiekiem. A więc wszystko, co stary człowiek zebrał do swojego życia, zgadza się? Nie może być przez Ciebie uznane za obecną mądrość bo On umarł i Ty musisz odnaleźć w sobie, odnaleźć w sobie mądrość Bożą i mądrość Boża jest Tobie dana. Ja nie będę chyba mówił tego, co ja miałem mówić tu, to nie ma sensu. Znajdziemy list Jakuba. Znajdziemy list Jakuba i w liście Jakuba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 prawości i objawia się przez twórcze działanie, którego podstawową wykładnią jest doskonałość. Wiesz, jak to zbadać, to dojdziesz do tego samego wniosku. Musisz to zbadać po prostu. Zbadać ten krótki tekst. Mądrość, która jest z góry. Gdzie ta mądrość jest teraz? W Twoim duchu. To w Twoim duchu jest ta mądrość. W Twoim duchu jest ta mądrość. W Twoim duchu. Nie śmiesz się w moją stronę, bo się będę śmiał, nie będę mógł mówić, tak mam z tą formą. Mądrość, która jest z góry, jest się w Twoim Duchu, czyli mądrość, którą Bóg uwolnił do stworzenia nieba i ziemi, jest w Twoim Duchu. To jest ta sama mądrość! To nie jest jakaś mądrość gorszego gatunku! Nie ma korszej mądrości, jest mądrość Boża. I to jest ta sama mądrość, którą Bóg stworzył niebo i ziemię, i którą Bóg, której Bóg używa do prowadzenia życia w niebie i na ziemi. To jest ta sama mądrość, bo to jest ten sam duch. Rozumiesz, do czego mamy dostęp? To jest to właśnie. To nie jest coś mniejszego. Czasami, wiecie, ludzie koniecznie chcą pomniejszyć Boga w nas, pomniejszyć Jego umiejętności w nas. Mówią, no tak, Bóg to Bóg, a Ty to Ty. Nie, nie ma czegoś takiego. Jesteś narodzony z Bożego Ducha. Boża mądrość jest dzisiaj Twoją mądrością. Jesteś zjednoczony z Bogiem. Tak jak Jezus powiedział, ja i Ojciec jedno jesteśmy, rozumiesz? A Ty jesteś w Chrystusie. Jesteś w tym Jezusie, który to powiedział, czyli Ty jesteś jedno z Ojcem. Ty masz dzisiaj dostęp do wszystkiego, do wszystkiego, więc gdzie jest problem Kościoła? W wydobyciu tego, nie w tym, że tego nie ma, tylko Kościół tego nie wydobywa. I to, co powiedziałem wcześniej, Kościół chce chodzić w naturalnych rzeczach, bo w naturalnych rzeczach się łatwo chodzi, bo jesteśmy przyzwyczajeni do chodzenia w naturalnych rzeczach. W naturalnych rzeczach jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni do tego. To jest bardzo prosty, chodzić w naturalnych rzeczach. Naturalne. Takie naturalne. Ktoś do mnie mówi coś złego, odpowiadam złem za złoto. Czymkolwiek. No, ktoś do mnie mówi coś złego, się obraża. To taka prosta, naturalna historia. Tak? No obrażam się. Ktoś mnie poniżył. Tak? Powiedział coś do mnie wszystkiego. No to co się dzieje? Obrażam się. Po prostu przestaję do gościa dzwonić. Nie spotykam się z nimi. Koniec. Naturalna reakcja. Tak? A jaka jest ponadnaturalna reakcja? Odwrotnie zaczyna się działać. Napierasz na gościa na przykład, napierasz na niego. no co u Ciebie przyjaciół? Ty, on z Tobą wczoraj pojechał, jak z ci kogoś świnią, a ty do niego dzwonisz, no co tam przyjaciół? Zostrzasz no, znaczy się modlić o niego i zdrabniasz jego imię, weź zdrobnie imię swojego wroga i się niej w taki sposób, Zobacz jak Ci będzie szło. Ojcze, dziękuję Ci za Mareczka, błogosławię, dziękuję Ci za te jego piąstki, które wczoraj mi się odbiły na mojej świętej budzi. Ale ja. Tato, dziękuję Ci za te cudowne kosteczki, które jeszcze czuję w górnej szóstce. Tato, niech nigdy nie będzie reumatyzmu w tych kosteczkach. Niech służą mu do końca jego dni. Tato, przedłóż dni mareczka. Po Ale... co chodzi, zrób to. Wejdziesz ponad naturalnie. Wiesz, że tego nie można zrobić naturalnie? wiesz, że nie możesz zrobić prezentu swojemu wrogowi naturalnie? Nie. Wiesz, że tylko nie zrobisz? Nie, nie zrobisz tego naturalnie, Chcę ci pokazać drogę ponad naturalności. Ty wiesz, że droga ponad naturalności jest bardzo naturalna dla nas? Ale. Można w ogóle bardzo prosto w nią wchodzić, to jest dla nas proste. Proste, proste jak drut, jak cep, jak konstrukcja cepa. Jest to proste, proste, proste. Zbyt prostych tak to było troszkę bardziej skomplikowane, tak, to chrześcijań powiedzieli, to musi być z Bożego Ducha. Ale to jest za proste. Te działania tu nie są. Ludzie cały czas sobie wymyślają działania Bożego Ducha. No tak, tamten to miał takie przeżycie, też chce mieć takie przeżycie. Patrzysz, że całe życie nie miał takiego przeżycia. Potem idzie do Boga, Bóg mówi, co tam? Jestem, Boże. Mówi tam, to idź tam, sobie tam masz twój pokój, twój dom tam ci powie na, na tablicy te wszystkie twoje przeżycia, które tam miałeś do przeżycia. Wchodzisz, patrzysz, miliony przeżyć. Panie, przeżyłem sześć. A to powie, co ja mam na to poradzić? Co ja ci poradzę na to? No co ja ci poradzę? Słyskałem świadectwa ostatniego człowieka, który umarł i poszedł do nieba. Znaczy, poszedł, poszedł do nieba, idzie do nieba. I mówiła ma wizję, wiesz, Widziała. anioła. Anioł ma księgę, a jego nie ma w tej księdze zapisanej. A ktoś był człowiekiem kościoła, wtedy nam mówił: Byłem bardzo zdziwiony, zrobiłem awanturę aniołowi. Tego człowieka w fazę składa takie składał jakieś światełko, światełko z Rota w, w, w, w, w, tym, tym, w tym programie, w ponadnaturalnym. On mówi: Zrobiłem awanturę aniołowi w niebie. Mówi po prostu. Nie? Czujesz klimat? Ale masz pojęcie w ogóle? Szedł na ziemię później się nawrócił i jest w porządku, teraz chodzi opowiadał o tym wszystkim, nie? Dobre. Takie, takie proste, takie proste. Zdziwiony. Mówi, jestem, mówi to W Mówi, ale tu nie ma? Byłem bardzo zdziwiony. Sidron, mówi, też byłbym był zdziwiony. wchodzi się z prawości. Podstawą przyjaciele mądrości Bożej jest wiecie co? Prawość! W świecie nie ma prawości, świat nie jest prawy. najbardziej prawa osoba w świecie, rozumiesz, nie nadaje się nawet do darcia chrzanów w Królestwie Bożym i koniec. Największy moralista, tak? Najporządniejszy człowiek, najcudowniejsza matka, najspanialszy ojciec, nie nadaje się do niczego w Królestwie Bożym. Rozumiecie? Dlaczego? Bo w Królestwie Bożym nie opieramy się na naturalnym, na, na, opieramy się na nadprzyrodzonym. Prawość przychodzi do życia człowieka wtedy, kiedy człowiek się narodzi z Bożego Ducha. I o, musisz zacząć odnajdować w sobie. I mądrość opiera się na prawości. I objawia się przez twórcze działanie. Wiesz, przez co się objawia mądrość? Przez twórcze działanie. Jeżeli mówią, że mądry, ja mówię, to twórz. Co tworzysz, mędrcu. Na podstawie tych wersetów zobaczysz, na czym polega to. Twórcze działanie. Zobacz, mądrość jest pełna dobrych owoców. Wiesz co to jest dobry owoc? To jest twórcze działanie. Twórcze działanie, Ty w ogóle wiesz, że owoc to nie jest rzecz dana przez Boga, tylko jest wytworzona w wyniku ingerencji Boga? Ludzie mówią, pomóc się o pokój do mojego życia. Ja mówię, nie można się o pokój pomodlić, pokój jest owocem odrodzonego ducha. Będziesz przebywał z bokiem, to pokój, który jest w Twoim duchu, zacznie się uwalniać. On tam jest i to musi wyrosnąć. Tak jak jabłko jest w tej dopiero co posadzonej jabłonce. Wiecie, że posadzisz sobie jabłonkę taką sztycę mało i takie gałązki z niej rosochate wychodzą. Mała, mała, nic nieznacząca taka rosochata. I tam jest, i patrz, wiesz co tam jest? Skrzynka jabłek. Amen. Ty musisz spojrzeć na tą gałąź, jakie piękne jabłka, bo one tam są, one tam są, tak? tylko co? Jest. Jeszcze nie wyrosły, tak jest. ale co? Są, Amen. owoc jest, nie rośnie. Czemu nie rośnie? Mówiłem o tym wczoraj na Szkole Wiary, bo się nie siedzi w Słowie Bożym i się nie ma osobistej relacji z Ojcem, to owoc nie rośnie. Jak ma rosnąć, jak się nie podlewa, tak i się nie nawozi. Musisz podlewać i nawozić. Musisz dawać pokarm, musisz dawać płyn. To musi, ro to musi mieć zasilenie. Zasilenie. Boża mądrość wchodzi się z prawości i objawia się przez twórcze działanie, którego podstawą, podstawową wykładnią jest co? Doskonałość. Doskonałość. Co to jest prawość? Prawość to jest prawda, moralny charakter i szczerość. Popatrz, to jest zestawienie prawości. Prawda, moralny charakter i szczerość. Jak w świecie może być prawda, jak Jezus powiedział ja jestem prawda? Ty? Prawda to jest Jezus. Czy Ty nie rozumiesz, że mądrość światowa nie ma żadnego znaczenia? W ogóle żadnego! Tobie to może być największy mędrzec w świecie, rozumiesz? Ja go jako to wszystko, co Tobie mówi, to musi przejść przez filtr porządzenie mądrości Bożej. Czasami nic z tego nie zostanie. Nic. Ktoś nie mówi, ja mam takie doświadczenie, ja mówię, w ogóle nie masz, czasami wiecie, ja mam 44 lata, czasami są ludzie, którzy są wiekowi, mogli być moimi ojcami, matkami, rozumiesz? Ja mówię do ich że ja mówię, ale co Ty możesz wiedzieć? Ja mówię, nie Ty nic nie wiesz. Ja mam 74 lata. Ja mówię, weź przestań. Zobacz, w Ty stanie jesteś, że jego 74-latko Ty, kosiorku, co Ty mi tutaj powie ja byłem tam, bo ja tak jak Ty przeżyłem, nic do tego Ty przeżyłeś, nic nie przeżyłeś, nic, nic, nic nie przeżyłeś, nic nie wiesz, co Ty, szczeniaków? Ja mówię, nie, nie, nie jestem szczeniakiem, jestem dzieckiem Boga, syna Jezusa, a Ty dobiegasz osiemdziesiątki i chodzisz się, puszysz, Rozumiesz? pustwa na człowieku, on mówi, no on przeżył życie, Przeżył życie, co z tego? Co, co to z tego też życie? Przecież Hitler też przeżył życie jakoś, Stalin też, Kaddafi też, życie przeżył, co mi może Hussein nie powiedzieć o życiu? Hussein, Hussein, nie sein. Hussein, co mi o życiu mógł powiedzieć? Nic, tak? Nic. No co on może powiedzieć o życiu? Świat nie ma Tobie nic do powiedzenia, Amen. nic. Nic. Nie słuchaj świata. Świat jest głupi. Wszyscy w świecie są głupi. Głupi, że w swoim sercu nie ma Boga. Tak jest napisane w psalmie. Amen. Każda jest głupi jak but. Amen. Wszyscy, którzy nie są narodzeni z Bożego Ducha, to głupi. Amen. Rozumiesz, o czym mówię? Psalm cytuję. Nie ma żadnej mądrości innej, niż wynikająca z osobistego poznania Jezusa. I będzie się mogą produkować proszę Ciebie, jak nie wiem co, nic z tego nie będzie. Bo mądrość opiera się na prawości, a prawo to jest prawda, moralny charakter i szczerość. Ale najpierw jest prawda, prawda? Jezus powiedział, no, ja jestem prawda. I ja my znamy prawdę, Jezus mówi, nic nie wiesz o mnie. Patrzy mu w twarz proszę ciebie ten. No jakąś się nazywa? Ten, co go tam piła, to... <śmiech> Rezydent. <śmiech> piła, patrzy na niego, co to jest prawda. Patrzy mu w twarz. że Kiedyś wyobraził się, patrzy Twarz, co to jest prawda. A ja Zaszyna, jak już mnie mrugnął Jezus, mówi, co ja będę mu tłumaczył, jak on stoi, wiesz, i on nie czali dalej, no to dziękuję. Jeszcze żona przyleciała i mówi, ty, ja w nocy miałem taki sen. Mówi, że to po prostu mój nie dotykaj go, wiesz. To on robi religijny gest, łapki odpływa, nie, to nie interesuje, tak, nie jestem winny. Potem wytłumaczył się. Jak z tego wytłumaczył? Nie wytłumaczmy się. Prawda, a więc mądrość opiera się na prawdzie, moralnym charakterze i szczerości, czy na prawości. Prawość objawia się systematycznym oddzielaniem się od tego, co nie jest boskie. Człowiek prawy. To człowiek, który systematycznie oddziela się od tego, co nie jest Boże, Nie ma naturalnego Kościoła. Pamiętaj, istnieje zasada, że Kościół musi być w świecie, ale świata nie może być w Kościele. Amen. Rozumiesz? Tak jak okręt ma być na morzu i to nie jest problem, ale jak może zaczyna być w okręcie, to zaczyna mieć ogóle. My mamy być na świecie. Mamy być wszędzie na świecie, w każdej dziedzinie życia mamy być na świecie, Rozumiesz? Trzeba kończyć studia, trzeba zakładać firmy, trzeba wjeżdżać w ten świat, Rozumiesz? Wjeżdżać w świat, stawać na wysokości zadania. Musicie być w każdej dziedzinie życia sprawni. Amen. Chrześcijanie są powołani do każdej dziedziny. Mają być w polityce, w kulturze, w sztuce, w finansjerze. Boży ludzie mają stać jak królowie, tak? ale ten świat nie ma prawa ich dotknąć. Co to jest za mądrość, jak ludzie w siecie siedzą? On w świecie siedzi, on mówi, jestem mądry. W Kościele on mówi, jestem mądry. a ja my nie, nie jesteś mądry, idziesz na kompromisy ze światem. Chcesz, żeby Boża Chwała się objawiała, Wtedy, że to na kompromisy ze światem. Ludzie, wyciec, co ja zacząłem robić, jak ja się narodziłem, z Bożego Ducha wyszedłem na wolność, bo w więzieniu się narodziłem, wróciłem do domu. Człowieku, ja, wszy... ja zrobiłem taki rymanek w hałubie, że się w głowie nie mieści. Wszystko wyrzuciłem, wszystkie nawet płyty metalowe. No tam też tylko oddałem, bo mi szkoda, bo cię tam podmógł młotkę. Wszystko. Pojechałem do spodu. Miałem, wszystko, miałem kradzione jeszcze, mówię, wyniosę meble. rozumieć? Że mnie Duch Święty nie zatrzymał, to byśmy człowieku na kubkach składali ubrania, rozumieć? Czuchy miałem, pciuchy za, za, porozdawałem, wszystkie, czy miałem kradzione ubrania, to mi szkoda, bo cię to bym spalił, A tutaj wiesz, od wersjaczek jakieś inne buty, po kupę pieniędzy porozdawałem, bo nie mogłem na to patrzeć. Rozumiem? Patrzyłem na buty Lojda i mówię, nie założę tych. Patrzyłem na te buty, trochę się melanże przypominały, jak w tych butach no mówię, ojej, nie założę tych butów, mówię i oddam te buty, komu? Mówię, rozumiesz? Poddawałem pranie, nie mogę patrzeć na te rzeczy. Realizowało się, proszę Ciebie, słowo, materialnie się realizowało z listu Judy, proszę Ciebie, aby mieć nienawiść, proszę Ciebie, do szafy skala i przez Rozumiesz wszystko, nawet książkę o zdrowej żywności wyrzuciłem niepotrzebnie. Ale byłem, ja zacząłem tak lepiej no, być przewrażliwionym duchowo, niż niedowrażliwionym, okej? Okay? Jakiekolwiek symbole okultystyczne człowieku, wszystko jechałem z tym jak z dziką świnią, nic nie było. Gwiazdki jakąś zobaczyłem, Agata sobie kurtkę kupiła, gwiazdki były, przecież ciebie mówię, kurczę, nie stać mnie na inną kurtkę, no kurtka musi być, ale z gwiazdkami też muszę robić, przecież ciebie. Wziąłem takie cieniutkie wiertełko. Przeszedł cię wiertarka i mówię, poprzewieryca, na boku kiedy mówi, diabeł nie będzie miał bo, kawałka nawet okultystycznego symbolu w moim życiu. Pojechałem I pojechałem po tym. Po, w każdym guziku, rozumiesz, nie wiem ile było gwiazdek, ale pojechałem z każdą jak z dziką świnią, żeby nie było ani jednego fragmentu okultystycznego w moim domu. Nic nie było, żadnej nazwy okultystycznej. nic nie było. Przedem do Boga, mówię, Boże, wybawiam sobie tatuaże, daj mi tylko, mówię, w ogóle wjeżdżam. Ja mam 30, 36 tatuaży, mówię, wszystkie, mówię, zaraz, mówię, pojadę z tymi tatuażami, mówię, wiesz, bo... A, mówię, żeby mnie Duch Święty nie zatrzymał, człowieku, ja byłem gotowy, wiesz, bym gotowy robić? Poprzeczynać nawet sobie na ciele te napisy, które miałem poprzecinać się, żeby ich nie było widać, tak? A ludzie do mnie dzisiaj mówią, proszę Ciebie, że oni są mądrzy. Ja mówię, Ty, zobacz, w czym Ty siedzisz. Jak Ty chcesz Bożą obecność mieć w życiu, jak Ty chcesz mieć sukces, Boży, jak Ty idziesz na kompromis systemu tego świata, a co to, to mi się stanie? Nic Ci się nie stanie. Diabeł się będzie delikatnie do Ciebie dotykał. Tak delikatnie. Tak? I będziesz, mówię, jakoś ta dziedzina, jakaś ta dziedzina tego życia jakoś nie może wyjść z impasu. Z impasu nie może wyjść. I czyja to jest wina? Boga, czy diabła? Ani Boga, ani diabła. Wiesz, że to jest wina Twoja? <głosy> ja bym to młoda społeczna przychodzi tam, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie, gdzie patryna, tam tratują się sępy, tak mówi słowo Boże. Tak? To jest normalne. Gdzie patryna, tam są sępy. Co byś chciał? Co byś chciał? Patryna to sępy. Patryna to sępy. Co trzeba zrobić? Usunąć padrinę! systemy mądrościowe tego świata, wywalić, wywalić, ja wolę sto razy. Proszę Ciebie, z nim, o, z nim wolę sto razy zgubić, niż z jakimś metrcem ze świata znaleźć. To ja z nim wolę zgubić, proszę bardzo. Sto razy z nim wolę zgubić, bo jak z nim zgubię, to, to potem z nim usiągnę się, będę z nim modlił, modlitwą zgody i znajdę. Tak? I jeśli podzielimy łupy. Tak? A z męstem do świata, to jak ja to znajdę, rozumiesz, to przyjdzie za diabeł i zażąda przez ciebie działki. Mówi działeczka czarolskie. Działeczka malutka. To są takie rzeczy. Wiecie? Ja dzisiaj jestem tak o tym przekonany, przyjaciele. Widzicie? Prawość objawia się systematycznymi działaniami, które są takimi działaniami jak działania Chrystusa. To są rzeczy, które są fundamentem mądrości, fundamentem mądrości. Prawy człowiek to człowiek naśladujący Chrystusa w jego działaniach, w jego działaniach, w jego działaniach, w jego działaniach. Naśladujący, idący. Myślę, że to trzeba być specjalistą. Nie, wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby Chrystusa naśladować. My to możemy robić. Rozumiecie? Możemy takie rzeczy robić. A wy spróbuj w różnych okolicznościach przyrody zrobić to, co Chrystus. Zobacz, jak to działa. przeciwnie. Wiecie, przyjdzie taki moment, że tutaj stworzymy taką grupę ewangelizacyjną, która systematycznie będzie albo w soboty posyłana do klubów warszawskich. Będą ewangelizacje w nocy. Rozumiecie? Będzie ekipa, która będzie jechała na dyskotekę. I wśród stroboskopów będą głosili w mocy Boga Ewangelię. Będą uzdrawiali chorych. Będą uwalniali tych, którzy są zdemonizowani. Rozumiesz? Będą tam wchodzili. Będą dobrze wyglądać. Tak? Rozumiesz? Będą mieli z kasy Kościoła pieniądze, proszę Ciebie, żeby sobie gdzieś kupić czy dwie tak? i będą chodzić na dyskoteki. Rozumiesz, co, co będą robić ludzie? Tak będą robić. I będą siadać sobie i będą, i będą, proszę Ciebie, udawać ludzi ze świata. tak? Będziemy uczyli tego ludzi, jak mają siedzieć w klubach nocnych i udawać ludzi ze świata a przy pierwszym kontakcie głosić Chrystusa w mocy, tak? I będą padali ludzie pod mocą przy barach, rozumiesz? Ja już w swoim życiu robiłem ewangelizację w restauracji, bo mnie nie wpuścili do tego kościoła, robiliśmy w knajpie przy takich bekach z piwem, tu się lało piwo, a ja się modliłem o chorych, a chorzy byli uzdrawiani. Tak? a wszyscy siedzieli i patrzyli jak sorka w gnat. Tam, gdzie jest taka ta, ta, taka ta scena, gdzie tam zawsze ten zespół do kotleta, proszę ciebie, tam grał, to tam jak głosiłem Chrystusa. My robiliśmy już ewangelizację w nocnym klubie, nasza córka mająca, to było chyba w zeszłym roku 7 lat, godzina w pół do 12 w nocy, ona chodziła między zaćpanymi i zachłanymi gośćmi w klubie, rozumiesz? A my głosiliśmy Chrystusa. Głosiliśmy Chrystusa! O godzinie w pół do dziesiątej w nocy stałem i głosiłem Chrystusa! I ludzie wstawali, ja mówię, kto chce oddali Jezusowi? Mówię, pokutujcie! I oni siedzieli przy swoich szklankach z piwem, przy swoich kieliszkach i spuszczali łupy do dołu. Ja mówię, kto chce się narodzić z Bożego Ducha? Dawaj tu! Czekaj, poszli od tych stolików człowieku pełnych tam było. Ja mówię, to Jezusa! Wracamy! Amen. Rozumiesz? To Jezusa! A potem na zapleczu wypędzaliśmy z ludzi demony. I uzdrowialiśmy chorych na zapleczu nocnego klubu. Rozumiesz, to jest, co rzecz polega? My musimy wchodzić w te miejsca, ale żeby wchodzić w te miejsca, Ty musisz być mądry. Musisz mieć prawość w sobie. Bo jak nie, to Cię do bagno wciągnie. To Cię wciągnie. Rozumiesz? Wciągnie się. Ty musisz w prawości żyć. Ty musisz w prawości żyć. Ty musisz rozumieć, na czym polega prawość, że to jest prawda, moralny charakter i szczerość. Na tym budujemy. Chrześcijanie o sobie plotkują, oprawiają tyłki jedni drugim, rozumiesz? I uważają, że są w stanie szerzyć Królestwo. Przynoszą jakieś bziny do Kościoła, projekcie dziesięciny z dziesięciny przynoszą. I mówią projekcie wie, jestem wielki, bo dałem pięć złotych. Tak, jeśli to twoje pięć złotych, to jest twoje to jest 10% Twojego dochodu. Dobrze zaczynać. Jeżeli 50 zł zarabiasz miesięcznie, niekoniecz 5 złotych. Nie znałożyliśmy pierwszy kościół w ośrodku dla bezdomnych. Ludzie brali z, z pomocy społecznej 50 złotych miesięcznie i uczyliśmy ich 10 złotych oddawać. Wiesz dlaczego? Bo w ten sposób wiedzieliśmy, że oni osiągnął sukces finansowy. Mówiliśmy, nie bójcie się! Nie bójcie się siać w Królestwo! Każdy człowiek, który się nie boi siadać w Królestwo, to przychodzi w jego życiu przełom. My siejemy całe życie w Królestwo Boże. Nie jemy tam jakiejś wiedzi. Czy nam starczy, czy nie starczy Później? nie? Jeszcze nigdy się nie zdarzyło, że nam nie starczyło. Nigdy jeszcze. W ogóle nie, nie, Ja nie, ja nie znam, co że to się nie starczyło. Zawsze mamy nadmiar. Zawsze. Zawsze. Zawsze. Zawsze. Kropka koło. Taka strona. Zawsze. Kropka koło. Zawsze. Mądrość objawia twórczość to jest zdolność przekazywania idei, reguł, wzorów, relacji, to jest zdolność przekazywania, Chrześcijanie musi być twórczy, przyjaciele, chce żebyście sięgnęli w miejsce twórczości, musicie tworzyć, nie bójcie się tworzyć, nie bójcie się siebie używać do tworzenia, nie bój się tworzyć, nie bój się tworzyć, twórz nowe rzeczy, twórz nowe rzeczy, taka nowa świecka tradycja jak na misiu nowe rzeczy. Nie trwaj w stereotypach. Twórz, zobacz jaki masz potencjał do tworzenia w każdej dziedzinie. W dziedzinie relacji. W dziedzinie pomysłów. W dziedzinie finansów. W dziedzinie zachowań. Kościół ma określenie zachowania. Jest porządek naborzeństwa, porządek naborzeństwa. Wiesz o co chodzi? Porządek na nabożeństwa. Porządek nabożeństwa wygląda w ten sposób. Zaczynamy. Trzy pieśni śpiewamy, przychodzimy, potem zbieramy kolektę. Kolekta, to tak ciekawe słowo. Zbieramy kolektę, ogłoszenia duszpasterskie albo parafialne, zależy gdzie jesteśmy, prawda? Potem jest zgłoszone słowo nie za długo, bo się wszyscy śpieszą na obiad, prawda? Prawda? Potem jest tak zwana agapa. Agapa musi być szybka, bo jest niedziela. Agapa, ci z Was, którzy nie jesteście religijni i dziękujcie Bogu za to, wyjaśniam, że Agapa jest to po, na, po, po, spotkanie po nabożeństwie w lokalnym zborze, gdzie bracia z też nie wiecie, o tym wszystkim, co to jest z Bór, to jest zebranie ludzi wierzących. Tak? Spotykają się tam i oni piją kawę i herbatę tak? i rozmawiają o tym, co jest według nich ważne. Na przykład, czy się podobało. Uwielbienie, czy się nie podobało? O ważnych rzeczach rozmawiają. Czy dzisiaj zespół uwielbienia dobrze grał, czy nie grał? Wiesz, pracie, ja, ja to jestem taka starsza, to ja się tak. Ta muzyka to jednak. To musi być troszkę inna wiesz? To mi się nie podobało na Dzisiaj tak sobie rozmawiam. Agapa się nazywa. Agapa. Że to miłosne takie. To nie jest porządek na nabożeństwa. To jest szaleństwo. Szaleństwo. Porządek na to jest porządek w duchu. W duchu. Wiecie, my zawsze wiemy, kiedy się zaczyna spotkanie tutaj, w tym kościele, ale nie wiemy, kiedy się kończy. Nigdy nie wiemy, kiedy się kończy. Głodny jesteś, to kanapki sobie weź. Zostań tu, prostu. Dlaczego ze sobą nie być, ja nie rozumiem. Rozumiem, że robienia w niedzielę. Ojca Mateusza obejrzy. <laughs> Detektyw sutani, człowieku polskim. No proszę Cię. No, oh. Bez sensu. Twórz! Zacznij tworzyć! Tworzyć! Tworzyć z siebie! Wyrzucać z siebie rzeczy! Zacznij tworzyć swoją duszą, swoim ciałem! Nie bój się! Jak możesz, proszę, gesty robić, jeżeli nie, będziesz, jeżeli nie będziesz tworzył? Musisz być twórcą! Musisz być twórcą! Twórczość to jest zdolność przekazywania! Przekazuj te rzeczy! Przekazuj tą mądrość! Twórczość objawia się przez oryginalność. Bardzo oryginalny człowiek twórczy. Oryginalność, wyobraźnię, wynalazczość, pomysłowość, wizję. To jest twórczość, twórczość, twórczość. Naturalna mądrość światowa będzie zażenowana tym. Mogę? Nie mogę. Czemu? Dlaczego? Jak on zachowuje? Czemu tak ma? Dlaczego nie? A dlaczego nie? Stwórz nowe rzeczy. Bóg chce, żebyś tworzył nowe rzeczy, uwalniał nowe idee, On tego chce, przestań żyć w stereotypach, bo to tak, tak, tak, tak, tak, to jest szaleństwo, ja jestem w tym, w związku jestem, a ten związek jest toksyczny dla siebie. Czemu jesteś w toksycznym związku? Bo się samotna czuje. Ja Ci powiem, co możesz zrobić, ja Cię nauczę nie być samotnym, nauczę Cię relacji z Bogiem, nie będziesz samotna w ogóle, w ogóle. Wiecie, że można nie być samotnym człowiekiem? Niekoniecznie, i yy, nie, nie, nie trzeba mieć przy sobie jakiejś tam konstrukcji, ciebie, którą się nazywa moim ukochanym czy moją ukochany. To nie jest twój ukochany czy ukochana. To jest produkt tego świata. Produkt taki. Taki produkt się teraz w Twoim życiu. Ten produkt stoi przy tobie, przez Ciebie się patrzy na Ciebie, jak Cię wykorzystać. Ja mój kocham Cię, ja grabię. To się rymuje. Jak ten produkt, ci powie, kocham Cię, Z siebie kochasz. Ty kochasz być kochanym. Ty kochasz być kochaną, ty to kochasz, siebie kochasz, to się egocentryzm nazywa, tak? Egocentryzm. To nie jest miły. Po co? No samotne. Nie, nie musisz być samotny, nie musisz być samotny. Ja mam żonę swoją kochaną, mam dzieci, Mamy. mam yy, przyjaciół, ale to ja na tym nie opieram, rozumiecie, Swo swojej akceptacji. Sorry że żona ostatnio napisała takie coś, że tam Jezusa nigdy nikt nie pocieszał, nie podziela, tylko nieco, nie, nie zachęcał. Posypało się tej strony, Ciebie różne tam wiesz. Bo ludzie muszą być zachęcani. To nie, to nie, jest, to nie jest źle się zachęcać, tylko, ale zrozummy, że Jezusa nikt nie zachęca. Zachęcamy mi się w porządku, to jest okej. Okay. Dobrze, dobrze mówić sobie, nawzajem podnosić się, pocieszać, to jest okej, okay. to jest miłość, tak? Ale zrozummy, czy w ogóle jest takie miejsce, tak? Bo się po jest takie miejsce, gdzie naprawdę nie potrzebujesz nikogo, żeby ktoś Cię pocieszał, rozumiesz? Żeby Cię kłaskał, dobrze, w porządku, ja to coś, słuchaj, ja coś zrobię, nie, nie oczekuję, że ktoś do mnie powie, super to zrobiłeś na to, po prostu cudownie. Przecież ja wiem, że to cudownie zrobiłem, rozumiesz? Ja wiem, że to zrobię naprawdę, tak to ze, ze, ze, ze szczerym sercem, nie, to Jak ktoś, jak spatram, to wiem, że spaprałem, tak? Spaprałem i koniec, no sorry. Popsułem coś. A więc zobacz, jak ważną rzeczą jest znalezienie w sobie mądrości, która się opiera na prawości, objawia się przez twórczość, a dąży do czego? Do doskonałości. Wiecie, co jest doskonałość? To jest wywyższenie, to jest jakość, wartość. Dlaczego ten świat, dlaczego ten świat nas potrzebuje? Bo to my ustalamy standardy, ludzie. To my mówimy, co jest ważne, a co jest nieważne. My mówimy, co jest wielkie, a co jest małe. To my mówimy. My, Kościół Boga Żywego, Amen. rozumiecie? Ten świat mówi, to jest ważne, tam to ważne, o ten wygrał. Ludzie to, Słuchajcie, bardzo możliwe, że wielu z was ma hobby różne. Bardzo możliwe, że się interesujecie sportem. To nie jest złe mieć hobby, interesować się sportem, tak? Czy jakimiś innymi rzeczami. Ale jest kwestia, gdzie ty to umiejscowiłeś w swoim życiu. Tak? Jakby dzisiaj na przykład Twoje hobby zostało zniszczone, a jakby dzisiaj, proszę Ciebie, już nigdy nie był w stanie rozerwać się, Ciebie, w ten sposób, że obejrzysz jakiś meczek. Czy, to cię, czy coś by Ci się stało? Czy musisz? Powiem Ci coś, ja nie muszę dzisiaj. Ja nie muszę. W ogóle nie muszę. Nie muszę. Nie mam. To nie mam. Ma, to mam. I koniec. Jestem szczęśliwym człowiekiem. Musiałem zepchnąć te wszystkie rzeczy, ponieważ one nie były doskonałością w moim życiu. Ja nie chcę innych rzeczy, chcę doskonałości. Ja chcę wywyższenia. Wiesz czego chcesz? Tak naprawdę w Twoim duchu wywyższenia. Wiesz czego chcesz? Chcesz być królem albo królewną. Po prostu tak masz. Chcesz być królem albo królewną. Taka jest prawda o Tobie. Tak masz w duchu. Weź spójrz w swoje serce. Tak chcesz. Chcesz być wywyższony. Ponad co? Ponad ten świat? Ponad grzech? Rozumiesz? Ponad cielesność, ponad demoniczne siły, fajnie mieć demoniczne siły pod nogami, fajnie? Czy lepiej jak one ci na głowie siedzą? Fajnie jak się są pod nogami, prawda? Jezus umieścił demony pod naszymi nogami, tak? A nie na naszych plecach, zauważyłeś? Nie. Masz jakąś obietnicę, że demony będą ci na plecach siedzieć? Nie. Nie masz. Masz obietnicę, że pod twoimi nogami będą zdeptane, zgadza się? Amen. Bo tam jest ich miejsce. Jest napisane, że grzech nad Tobą panował nie będzie, zgadza się? Nie a nie, że będziesz walczył z grzechem. Zobacz, Bóg da Ci absolutną możliwość bycia doskonałym. Nawet jeśli upadasz, tak? Jesteś <grystanie> <grystanie> <grystanie> Nawet jeśli nie upadziesz, się w krwi Jezusa i Ty dalej dążysz do doskonałości, bo masz do tego pełne prawo. To jest mądrość Boża. Chcę być Boże większy, chcę być lepszy, chcę być silniejszy w Tobie, chcę być mądrzejszy Jezus, chcę jeszcze więcej prawości, jeszcze więcej moralnego charakteru, jeszcze więcej mocy, jeszcze więcej objawień, jeszcze więcej, jeszcze więcej. To jest zdrowe, to jest zdrowe. Ja chcę, żebyś był mądrym człowiekiem. Znajdź tą mądrość w Tobie, znajdź ją w swoim duchu. Nie chcę w świetniku tego świata i nie mów o to takie doświadczenia, miałem takie doświadczenia, starych rzeczy nie przesadza. No i wywi. Co mi obchodzi, że te, że te stare drzewo jesteś, się wyrwij z drzewo, drzewo się wywi. Wywi się po prostu! Jezus mówi, byś miał wiarę wielkości jednkości gorszej, to byś powyrywał drzewa. Wyrwij! No bo ja jestem w takiej sytuacji, bo ja jestem w takim małżeństwie, weź przestań, nie zasłania się małżeństwem, nie zasłania się dziećmi, zobacz czego, zobacz co masz w sobie, jesteś mędrcem, skorzystaj z tego, jeżeli coś stoi na drodze tego, abyś tworzył i sięgał po doskonałość, to oznacza, że to jest problem, to jest problem dla ciebie, nie uznawaj tego widocznie, tak musi być, tak musi być, no nie musi, no nie musi tak być, no nie musi tak być. Możesz sięgnąć po doskonałość, możesz tworzyć, możesz chodzić w prawości, możesz być mędrcem. Bóg tego dla Ciebie chce, ale musisz podejmować decyzje. Możesz trzeba rozwalić jakieś rzeczy. Może trzeba jakieś toksyczne związki pokończyć. Może trzeba zadzwonić i powiedzieć: Dziękuję Ci bardzo za tę relację. Koniec! A Amen. Wyjeżdża. Dokąd? W przeciwnym kierunku niż Ty. Amen. Rozumiesz. I koniec. Spotkamy się, nigdy się nie spotkamy. Nie pisz, nie dwoń. Rozumiesz? I koniec. Zrób rób takie rzeczy. Jeżeli hmm. trzeba, proszę Ciebie, to rozwal Twoje chopy. rozwal Twoje zainteresowania, skop tyłek temu wszystkiemu, stań goły i wesoły w tym miejscu. Boże, ja nie wiem, czy mam się teraz zająć, bo mówi, a ja jestem. A ja jestem i Cię, co? Na pełnię. On potrzebuje, żebyś był naczyniem. Często trzeba z tego naczynia powybierać gruz. Powyrzucać gruz. Ono musi być puste często, puste. A będą też sytuacje, że Duch Święty ci powskazuje na różne elementy z twoich doświadczeń i z tego, co w świecie osiągnąłeś i powie tak. To powyrzucaj, a te rzeczy zostaw, uświęcimy i zrobimy z nich użytek. Tak? Ale bądź na to otwarty wszystko. Szukaj głęboko. Nie dawaj się jakby nie da się zostawić w małości. Ja Cię o to bardzo proszę. Nie bądź, nie, nie bądź w małości. Jak widzisz, że coś jest większe od Ciebie, że coś, że coś jest więcej dalej, a Ty tego nie doświadczasz, to powiedz Boże, ja też chcę. A ja też chcę, tak? To jest dobrze, tak powiedzieć. Ja do ja mówię, ale ja też tak chcę. Oni latają pod sufitem, ja też chcę pod sufitem latać. Ja nie analizowałem, ja się nie zastanawiałem, e, czy oni latają pod sufitem z inspiracji Bożego Ducha, czy to może demony ich tam wsadzimy. Ja nie wiem, rozumiesz, ja nie wiem, wiesz? Ja Ja już, już różne słyszałem opinie ludzkie. Ludzie wchodzili na spotkanie, jest wielbiony Jezus, oddawana jest chwała Jezusowi, zachowania są dziwne. Proszę Ciebie, ja taki człowiek mówi, tutaj wielbi się diabła. Ja mówię, pff, wielbi się diabła. Piosenkami Jezus zwyciężył, to, to wykonało się się diabła wielbi. Ja nie wiedziałem, że jest tak diabła wielbi. Ja nie wiedziałem, że coś takiego jest. To tak jakby, wiesz, miałem w domu kiedyś, jak haracę zbieraliśmy, miałem taki baseball gwoździami nabity. I tam stało ich kilka sztuk na wiesz? I wiesz, to, to, to taka maczuna, takie coś. Mieliśmy tam parę sztuk tego. I teraz to było coś... Okropne, co? <grym zbyt wiedzieli> Nie mówiliśmy. Nie, nie używała. Raz <grym> założyła. <zbyt wiedzieli> A ona teraz tak. chciałabyś zboleć sam, to fartu Chodzi o to, że y, te rzeczy to nie były narzędzia do masażu. Ja nie mówię, <śmiech> na to sobie, że to jest do masażu. To nie było do masażu, to było do okaleczania ludzi. Musiałem to nazwać. Wiesz o co chodzi? Trzeba nazwać rzeczy w sobie. Jeżeli widzisz, że coś nie pochodzi z Bożej mądrości, jeżeli widzisz, że coś nie opiera się na prawości, jeżeli widzisz, że coś nie jest twórcze w Chrystusie, jeżeli widzisz, że coś nie dąży do doskonałości, to to nie jest Twoje. Chociaż przez wiele lat jest przy tobie, wyrzuć to, zerwij, urwij, popsuj. Rozumiesz? Nie buduj dla tego świata, w ogóle nie wzmacnia tego świata. Mam dla ciebie wspaniały pomysł, jak się nie wzmacnia świata, łupi się go. Złup ten świat. Weź z niego co potrzeba, w razie czego, i wykorzystaj na Królestwo Boże. Ok? Ale nie dorabiaj tego świata, nie dorabiaj tego systemu, nie mów tak. Nie przytakuj ludziom, rozumiesz? Nie przytakuj, no tak, tak, żeby mieć tak zwany święty spokój. Nie przytakuj ludziom! Nie przytakuj ludziom! Powiedz nie! To głupota! To, co mówisz, to jest głupota! Nie patrz, czy to jest brat, swat, matka, ojciec, żona, mąż, dzieci. To głupota jest! To nie jest z Boga! To nie jest z Boga! To jest ze świata! To nie jest z Boga! Powiedz to! Obroń mądrość, która jest w tobie. Zacznij ryzykować. Podejmować decyzje. Właśnie, aha, ja też tak chcę, ja też tak będę. Nie będę się zastanawiał. Aha, nie, ma, jak to jest od diabła, no to dobrze, to ty mnie Boże z tego wyprowadzisz, jak to jest od diabła. Ja mam taką mentalność. dobra, to, że ja tam pójdę, zobaczę, nie jestem pewien, jak ktoś to mnie wyprowadzi tam. On mnie szybko wyprowadza. Bądź mędrcem, proszę. To jest w Tobie, wydobądź to, nie szukaj tego gdzieś, znajdź to w sobie, jest to w Tobie, zacznij to ogłaszać, zacznij tak się nazywać, niech ktoś do Ciebie zadzwoni, to powiedz, że jesteś mędrzec, dopiero się przestępna. Nie jestem mędrcem, bo mądry jestem. Tyś w pracy podchodzi do mnie człowiek, witam się z nim i próg między nami, on mówi, nie przez próg. Ja do niego mówię, przyjacielu. Jesteś inteligentny, prawda? skończyłeś studia. Mówię, ja mam tylko podstawówki. I tylko bazując na tym, mówię, tak? Weźmy teraz rozważanie logiczne. Nie mówię to, że jestem wierzący, a Ty tam niewierzący. Tylko teraz, w ogóle, jako inteligentny człowiek, powiedz do mnie taką rzecz. Czy Ty uważasz, że przywitanie się ze mną przez prąd przyniesie nieszczęście do Twojego życia? I ten chłopak po raz pierwszy się nad tym został mówi, ty mówi ty mój masz rację, mój, to jest bzdura. no właśnie mój, to, to wiecie, jak on zaczął ze mną rozmawiać, potem ja mu mówię, o Jezusie, mu to, to, to, to pstura jest. ale jak, ja bym oczywiście mógł powiedzieć chrześcijańsko po chrześcijańsku, to nie ma problemu, wiesz, nie wiem, dlaczego ja nie chcesz się przez próg przywitać, sobie. no przez próg. czarne drogie przybiegły. <śmiech> albo się bochemy chleba położy do góry nogami na stole, to tak, albo błoty, no to tak. To tam. Ludzie. XXI wiek. Właściwie środek Europy. <śmiech> tak. Człowiek. Ludzie kończą studia, mają wysokie stanowiska, tak? I człowieku nigdy w życiu nie zamieszkają w hotelu pod numerem 13. Zresztą w hotelach nie ma. Wiecie, w tym, że w większości hoteli nie ma pokoju numer 13. 13 piętra nie ma. Czujecie w nim? W hotelach, które są właśnie własnością milionerów. Jest 12 piętra, potem 14 piętra. Jest 13, jest 14, potem jest 12, potem 14. Zresztą jak kiedyś tu zobaczyłem, nie, ale jazda. Człowieku. Ludzie inteligentni się wypowiadają w telewizji. E, ludzie kultury mówią, wiesz, bo ja jestem waga. Dlatego tak mam, bo ja jestem waga. A ty to jesteś kożorożec. No jak, wiesz, kożorożec jednak z wagą, to wiesz, to tylko w pewnych sferach. Wiesz. Ty. Oni kształtują kulturę. KULTURĘ! KULTURĘ! KULTURĘ kształtują. Ale czy to jest mądrość? Nie. To jest sieczka. Przeciwstaw się temu. Powiedz jasno, wyraźnie z perspektywy mądrości. Uwalniaj tę mądrość. Gdziekolwiek możesz, uwalniaj ją. Nie bój się, że oni cię... Wiesz, jest, jest Wigilia, ludzie się dzielą opłatkiem. Ja mogę się z ludźmi dzielić tym opłatkiem i tym jajkiem. Mi nie przeszkadza tylko, że ja o tym im powiem. Ty, Ja mam tak mam. Ja naprawdę im powiem o tym. Ja naprawdę powiem. Bo mówię, że to, W ogóle wiecie, że to jest kostura wiecie, że to postura, Już w ogóle, na... Już, no dobrze, ten opłatek to jeszcze jestem w stanie sobie zrozumieć, skąd, skąd to jest wyjęte kulturowo. Ale jajka, aż chętnie to księdza zadzwonił i mówię, Czy ty po nawróceniu mówię, czy ty mi możesz powiedzieć, dlaczego na wielkanoc ludzie się dzielą jajkiem? Naprawdę, i wiecie, co mi powiedział ten ksiądz? No bo tu chodzi, mówi, że to jest symbol, mówi, nowego, że to jest symbol y, zmartwychwstania, że tam się kurczak wykluwa, że to tak że symbol życia, że to jest że to zniesione, że, że to wiesz jest taki ten o, o, o, element przejściowy, wiesz o co chodzi, to jest element przejściowy między dawcą a te... i oni naprawdę mają taką filozofię, facet skończył katolicki uniwersytet nubelski. I wyjaśnił mnie dlaczego jajko, o zająca nie pytałem. Wiesz, tylko go rozłuszył, zając by go załatwił z jajka wybrnął. Żyjemy w takim chorym kraju. I ludzie mówią, mądrość! Jesteśmy mądrzy! Mądrzy! Czym jesteśmy mądrzy? Jaką mądrością? Z piekła rodem! Dlatego jak w, musi nastąpić w nas czyszczenie. Czyszczenie w naszych głowach. Bo wiele rzeczy zostało. A teraz wymieniajmy je. I co? Myśmy mądrością Bożą? Wiemy, na czym się ona opiera? Wiemy, jak ona funkcjonuje? Mówmy ją! Stosujmy ją! Pomódlmy się kochani, podziękujmy Bogu za ten czas.